News, people, interviews, music. music, history. It's Detroit. It's Detroit. Polish Detroit. Polish Detroit. With Lucas Witkowski.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 Serdecznie witam wszystkich słuchaczy naszej audycji. Jest ze mną Łukasz Witkowski. Witam serdecznie. Ja jestem, nazywam się Borys Kozielski. Prowadzę podcast Mój Odtwarzacz. Łukasz nadaje z Detroit. Ja nadaję z Warszawy od jakiegoś czasu. Już tutaj mieszkam od 20, 30, nie, od 40 paru lat. Zapraszamy Was na dzisiejsze wydanie Takiego podcastu, który no, nie ma swojej strony, ale jest, dotyczy właśnie strony podcast.pl, dotyczy tego katalogu. Myślę, że krótko o historii polskiego podcastingu najlepiej, jeśli opowie Łukasz, bo Łukasz zna to już naprawdę od samego początku. Także Łukasz, zapraszam Cię, opowiedz nam, jak to się zaczęło, kto pierwszy podcast zaprezentował i jak to się dalej rozwija do dzisiaj. Myślę, że naprawdę trudno jest powiedzieć o historii polskiego podcastingu w kilku zdaniach. Naprawdę, przez te pięć lat zdarzyło się już bardzo dużo. Pionierami tego nowego ruchu byli Jacek, Macek oraz dwóch Włochów, którzy nagrywali swój podcast z Warszawy. Podcast nazywał się Warsaw Calling, traktował między innymi o tym, jak można spędzać wolny czas w Warszawie. Włosi puszczali fajną muzykę, bardzo często zapraszali gości, gotowali przed mikrofonem, mówili z bardzo fajnym akcentem. Jacek jak natomiast nagrywał podcast pod tytułem podcasting.pl i opowiadał o wszystkich sprawach związanych z polskim podcastingiem. Zaraz po kilku miesiącach pojawiły się nowe podcasty muzyczne, między innymi Bartosza Klimaszewskiego, między innymi pozytywne zacisze Borysa, a także autorski podcast Marka Weinberga z Wrocławia zatytułowany New Salvation. Później coraz więcej ludzi dołączało, coraz więcej osób nagrywało swoje podcasty. Po około dwóch latach, no można by było powiedzieć, że było już trochę tych polskich podcastów, no ale na pewno ten podcasting nie rozwijał się tak jak na Zachodzie. Później taki mały przełom za sprawą Martina Lechowicza i jego umiejętności wokalnych. Bardzo dużo ludzi dowiedziało się czym jest podcasting. No i teraz w 2010 roku podcastów jest naprawdę dużo i myślę, że no każdy kto chce słuchać polskojęzycznych podcastów na pewno coś dla siebie znajdzie. O historii można by było długo mówić, ale nie tego dotyczy dzisiejsza audycja. Historia jest na razie bardzo krótka, więc i krótko o tej historii. Natomiast historia strony podcast.pl wygląda w ten sposób, że w listopadzie 2007 roku założyliśmy taką, jak Wy widzicie w tej chwili tą stronkę, ale była ona znacznie uboższa jeszcze wtedy. Musicie wiedzieć, że zarządzanie taką stroną, takim portalem wcale nie jest łatwe, szczególnie jeśli robi to nie jedna osoba, tylko zespół ludzi, nawet taki mały zespół jak my, czyli nas trzech. a Dzięki temu, że Bartek, właściwie cała strona jest robiona to bezpłatnie zupełnie, no, współpracujemy tyle, na ile nas stać, na ile nas stać czasowo, na ile nas stać finansowo. Staramy się robić ten projekt bez nakładów finansowych, i nie oczekujemy od Was żadnych oczywiście tutaj również wpływów. Jest strona bezpłatna i pozostanie taka. Ale warto przypomnieć, co na początku było na tej stronie. Na początku była mała taka informacyjna stronka. Później utworzyliśmy katalog OPML. Czyli taki katalog katalogów, jak gdyby, coś nadrzędnego nad katalogiem. Ten katalog OPML można teraz wykorzystywać w komórkach, w różnych czytnikach, żeby mieć całą bazę, cały katalog, który znajduje się na podcast.pl. Dzisiaj, kiedy nagrywam tę audycję, mamy już 305 podcastów. Także liczba stale rośnie, 5 lat minęło i 305 podcastów, ciekawe jak, co przyniesie następnych kilka lat. Później uruchomiono możliwość dodawania podcastów przez użytkowników, bo na początku robiliśmy to sami ręcznie, w tej chwili już możecie po prostu dodać. RSS-a i podcast się doda. Licznik podcastów z bazy danych, czyli właśnie to, o czym mówiłem, 305, automatycznie to się numeruje, jeśli pojawia się nowy podcast, to literka, akurat e, cyferka przeskakuje o następną liczbę, no, o następną cyferkę i po prostu jest już widać to od razu na stronie. Wczytywanie zawartości RSS z adresów RSS wpisanych przez użytkowników. No właśnie każdy z podcastów umieszczony w naszym katalogu ma swoją stronę i tam na tej stronie wyczytane przez z RSS-ów są dane i te dane są właśnie tam wyświetlane. Dzięki temu nie musicie tego modyfikować. Po prostu to jest już, jest to dokładnie to samo, co w pliku RSS. Oceny podcastów, komentowanie. Nie chcieliśmy tego i nie, nie chcemy nadal, bo nie, nie do tego służy ta strona. To ma być katalog, który umożliwi łatwe Łatwy dostęp do, do, tej, do, do, do po prostu do, do podcastów i do ich przesłuchania. Odtwarzacz oddzielny dla każdego podcastu. Każdy podcast ma swoją stronę. Na tej stronie jest odtwarzacz, który odtwarza podcasty, ostatnie odcinki, które się ukazały. Ostatnich pięć bodajże się wyświetla tabelka z najnowszymi odcinkami podcastów. Tego właśnie nie zrobiliśmy, nie umiemy tego zrobić. Jest to dosyć trudny problem do przeskoczenia. Problem pojawia się w momencie, kiedy w takiej bazie znajdzie się powyżej 20 podcastów, bo to generuje bardzo duży ruch w sieci i niektóre serwery blokują po prostu taki ruch i wyrzucają nas, mówią nam zróbcie coś z tym, bo wam zablokujemy. I tak jest właśnie w naszym przypadku dopóki jest tych podcastów mało no to można to jeszcze jakoś obejść ale przy większej ilości niestety nie umiemy tego zrobić na razie nie mamy pomysłu jak to zrobić slideshow został wykonany z grupy na Flickr jest taka grupa podcast.pl na Flickrze jeśli macie ochotę dodawać tam zdjęcia to bardzo proszę ja takie zdjęcia potem akceptuję i zamieszczane są w tym slideshowe, tak zwanym czyli w takim pokazie slajdów po prawej stronie na dole jest Logowanie do strony użytkownika to już właściwie jest, tylko tam na razie nie, niezbyt wiele jest na tej stronie użytkownika. No Jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli yy, budowniczy Roman, ale to o nim za chwilkę. Usprawnienie przycisków subskrybuj w podstronie podcastu. No właśnie są te przyciski do różnych czytników dostosowane. Wystarczy kliknąć na iTunes albo na Google na przykład i wtedy możecie łatwo zasubskrybować taki podcast przez ten czytnik, którego używacie. Logowanie przez Open ID na stronie. Tego jeszcze nie ma, bo ciągle są jakieś z tym, to jest nowy produkt, nowy pomysł na logowanie się. Bardzo fajny pomysł polegający na tym, żeby na przykład jeśli już jesteście zalogowani do Facebooka albo do Google, to żeby nie tworzyć nowego użytkownika w nowym serwisie, to żeby po prostu usprawnić to, ten proces, proces rejestracji. Można skorzystać z tego, że już jesteście gdzieś zalogowani i podłączyć się jak gdyby do Facebooka, no ale to będziemy nad tym pracować i jeszcze mamy trochę czasu, żeby to dopracować, ale prace już trwają. Nowy odtwarzacz pojawił się na górze, no jeśli słuchacie tej audycji, to właśnie prawdopodobnie z tego odtwarzacza, najczęściej właśnie jesteśmy słuchani z tego odtwarzacza, może nie jest on jakiś piękny, super, ładny, ale, ale funkcjonalny i możecie rozwinąć tam pod spodem listę poprzednich też podcastów, które tutaj zostały zamieszczane od Tygodniowego Przeglądu Polskich Podcastów aż do dzisiejszego podcastu. Tam będzie kilka i wszystkie następne oczywiście też na tej liście się znajdą. Budowniczy Roma, generator RSS-ów to jest nasz pomysł na rozwiązanie problemu, z którym spotykają się początkujący podcasterzy, którzy no, już wiedzą jak zrobić plik MP3, już wiedzą jak go umieścić na stronie internetowej. Mają, powiedzmy, swoją już stronkę internetową, chociaż to nie jest konieczne. No, ale nie wiedzą, jak zrobić rss -a. i ręczne robienie rss jest bardzo skomplikowane. Dlatego utworzyliśmy taką aplikację, która umożliwia właśnie tworzenie RSS-u w bardzo prosty sposób. Polega to na tym, że do pliku MP3 przypisane są tagi, tak zwane. Jeśli otworzycie, wrzucicie plik do playlisty w Winampie i tam otworzycie informację o pliku, to tam właśnie jest coś takiego jak tagi ID3 wersja druga i jeśli tam wpiszecie autora, tytuł podcastu, description, czyli opis krótki tego podcastu i przed zamieszczeniem, zrobicie to przed zamieszczeniem go na serwerze, to potem budowniczy Roman przy pomocy tylko linku prowadzącego do tego pliku odczyta te wszystkie dane i automatycznie go zapiszę, Także jest to już w tej chwili, budowniczy Roman staje się naprawdę bardzo przydatnym narzędziem. Także zachęcam do używania tego, zwłaszcza, że właśnie dla tych którzy użytkowników, którzy korzystają z budowniczego Romana, będziemy mieli dodatkowe różne funkcje w podcast.pl, ale to w przyszłości oczywiście. Automatyczne czytanie, no właśnie, wielkości pliku. Tak, to już wszystko działa, tylko trzeba po prostu podać ścieżkę do pliku, który jest opisany właśnie, tak jak opowi opowiadałem przed chwilką. Wykaz najnowszych dodanych do bazy danych podcastów. Czyli jeśli ktoś dodaje podcast, to pojawia się na samym dole w najświeższych, naj, ostatnio dodanych podcastach. Jeśli wrzucimy go do kategorii amatorskie, to pojawia się również w w takiej tabelce z ostatnio dodanymi podcastami amatorskimi. I dlatego mamy tam dwie tabelki. W nowym layoutzie to będzie troszkę inaczej wyglądać. To właśnie, to playerek do embedowania, to zamierzamy udostępnić Wam tak, żeby można było skopiować sobie po prostu adres, tak jak to się robi w innych serwisach. Embed, coś tam. I żeby to można było wkleić na własną stronę i żeby mieć ten playerek tam. Nowy layout to właśnie już jesteśmy prawie gotowi do tego, żeby ten layout zmienić i niedługo będziemy nad tym pracować. No i będzie on znacznie nowocześniejszy od tego, co jest w tej chwili. Usprawnienie, zmiana kategorii katalogu. To już właściwie działa. Zmodyfikowanie podstrony podcastu dla administratorów. Możliwość usunięcia przyporządkowania do kategorii. To też działa. To dla, dla administratorów są informacje może dla was nie takie istotne. Statystyki ilości przesłuchań podcastów ze strony podcast.pl. To by się przydało też zrobić i prawdopodobnie będzie wkrótce zrobione. Będziemy próbować też zrobić takie ikonki z playlistami do odtwarzania na przykład w Media Playerze albo w Winampie. Po kliknięciu to po prostu będzie się odtwarzać playlista automatycznie generowana przez, nasz, przez naszą stronę. Przewijanie strony do góry, no tak, to już są takie drobiazgi, które które tutaj już są dopracowane, Wyróżnienie, wyróżnione sekcje na pierwszej stronie. Chcesz posłuchać? Poradnik dla słuchacza. Poradników jeszcze właśnie nie zrobiliśmy. Być może pozbieramy z różnych miejsc z internetu takie poradniki, które już są zrobione i tutaj właśnie umieścimy, żebyście mogli mieć łatwiejszy do nich dostęp. Ciągle brakuje, brakuje nam na to czasu, żeby nagrać coś takiego od nowa od początku i żeby wam przedstawić. Poprawienie pliku do formatu opml to zrobione. Utworzenie ogólnodostępnego formularza praca nad podcast.pl. On jest ciągle ogólnie dostępny, także możecie sobie tam zaglądać, jak to wygląda, co, co planujemy zrobić, co już zrobiliśmy. Integracja budowniczego Romana z tagami ID3 w pliku. Tak jest, to już jest utworzenie najczęściej zadawanych pytań. Na razie tych pytań było bardzo mało. Dwa czy trzy odpowiadałem w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów. Teraz już nie ma takiego, takiej potrzeby widocznie. Nie zadawane są te pytania. No szkoda. Przydałoby się zrobić coś takiego. No ale widocznie powstały inne serwisy, które wyczerpujące odpowiadają na różne pytania. Dodanie ikonek umożliwiających reklamowanie poszczególnych podcastów w serwisach społecznościowych Facebook, Dig i Wykop. To już chyba jest zrobione. A tutaj jest zaznaczone na niebiesko, że ma być zrobione, ale chyba już jest zrobione, o ile pamiętam. Także dodanie ikonek z linkami do serwisów społecznościowych reklamujących podcast. No to jest właśnie. Jest reklamowanie poszczególnych podcastów. No tak. No więc to jest zrobione, także to możecie sobie spokojnie zobaczyć. No i teraz nowe rzeczy, które planujemy zrobić w najbliższym czasie. Dodanie statystyk dla użytkowników budowniczego Romana, dodanie kategorii z treściami, do których nie powinni mieć dostępu osoby niepełnoletnie, umieszczenie linku do raportowania spamu i treści nieodpowiednich dla nieletnich, <śmiech> przepraszam, Usprawnienie budowniczego Romana, które zautomatyzuje umieszczanie podcastu. Roman przeczyta nowy plik i automatycznie wygeneruje RSS. Także publikacja podcastu będzie skrócona do umieszczania opisanego w tagach pliku na serwerze użytkownika. No właśnie... To jeszcze też jest przed nami, ale to już chyba dosyć blisko. No i to chyba dodanie ikonki ze strony z każdym podcastem prowadzącym do European Podcast Award, do strony dodawania podcastu. W tej chwili umieściliśmy na razie takie ogólne przekierowanie po prostu do tej do strony tej nagrody, ale w przyszłości planujemy od razu taki link, żeby można było dodawać po prostu dany podcast. I to chyba też jest łatwe do zrobienia. No spojrzę w moją rozpiskę, co ja tutaj mam dalej. No o użytecznym dodatku budowniczym Romanie to już mówiłem. Planowane zmiany też już mówiłem. Miałbym prośbę teraz, Łukasz, może ty opowiedz o innych serwisach podcastowych. Wiem, że śledzisz również te, te zmiany i te informacje i docierają do ciebie, bo dużo podcasterów do ciebie również pisze. Także opowiedz, jakie, z jakimi innymi serwisami podcastowymi się spotkałeś? Oczywiście nie będę mówił o serwisach angielskojęzycznych, popularnych tutaj w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Skupię się oczywiście na tych polskich. Trzy strony, które są warte polecenia, chociaż na początku przypomnę może wam wszystkim, że bardzo popularnym serwisem swego czasu była strona Łap Mikrofon łódzkiej akcji podcastingowej. Chłopaki z Łodzi byli sponsorowani przez Pepsi, przez wiele innych organizacji czy firm wydawało się, że rzeczywiście ich przedsięwzięcie ma szansę na powodzenie, no ale niestety po paru latach wszystko upadło, strona przestała działać. Ze stron, które działają, myślę, że warte polecenia są trzy strony. katalogpodcastów.pl, strona użyteczna, z lewej strony znajdują się podcasty, w nawiasie liczba danych epizodów, danego podcastu, no i oczywiście informacje z rss co w danym podcaście się znajduje. Drugą stroną jest poznajpodcasting.pl, audycje dotyczące podcastów, zdjęcia, filmy, poradniki, także myślę, że też warto tą stronę odwiedzić. No i ostatnią stroną, o której chcę powiedzieć, to strona podcastofon.pl podcastofon jest to audycja traktująca o polskich podcastach no ale o tym już Borys za chwilę powie. No właśnie, jeśli już mówimy o tych innych serwisach podcastowych, to jak wiecie, Tygodniowy Przegląd Polskich Podcastów zawiesił swoją działalność, ale dalej jest jak gdyby w części przynajmniej prezentowany przez inny serwis podcastową, to się chyba nazywa, i tam możecie słuchać takiej relacji bardzo bardzo przyjemnej, amatorskiej, relacji Na temat niektórych, oczywiście nie wszystkich wybranych podcastów z tej strefy amatorskiej. No nie ma kogoś, kto by robił przegląd wszystkich podcastów, zresztą tygodniowy przegląd polskich podcastów też tego nie robił. Może, Może kiedyś ktoś się o to pokusi.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 European Podcast Award to jest taki pomysł na nagradzanie, na promowanie podcastów europejskich. Może wypuszczę po prostu dżingla dotyczącego tego, tej nagrody. Rozpoczęła się właśnie druga edycja jedynego w całej Europie konkursu na najbardziej popularne i najbardziej profesjonalne podcasty audio. W ramach konkursu European Podcast Award producenci oraz fani podcastów mogą zgłaszać, a także oceniać zgłoszone kandydatury na stronie www.europeanpodcastaward.eu. Firma Olympus Audio System pozostanie również w 2010 roku wyłącznym sponsorem inicjatywy European Podcast Award. W ubiegłym roku nominowano ponad 750 podcastów audio z całej Europy. W drugim konkursie European Podcast Award bierze udział 11 krajów europejskich. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Anglia, Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Czechy, Dania i Polska. Tworząc w każdym kraju fachowe redakcyjne jury. Szczegółowe informacje zawiera blog EPA. W maju 2010 roku zostaną przedstawione łącznie 44 zwycięskie podcasty z poszczególnych krajów w kategoriach Personality, Non-Profit, Business oraz Professional. Na koniec w tej grupie zostaną przyznane cztery nagrody European Podcast of the Year oraz jedna European Podcast Excellence Award. Wymarzoną nagrodę stanowi także w tym roku nowy przenośny rejestrator dźwięku Olympus LS11 wraz z oprogramowaniem Cubase 4 LE firmy Steinberg. Podcasting rozwija się niezwykle szybko jako cyfrowa technika publikacji audio, współtworząca nowe trendy i określająca współczesny styl życia. Podcast to jednocześnie informacja i rozrywka w metrze, podczas joggingu, w klubie fitness, w samochodzie i w samolocie. Te audiomagazyny trafiają codziennie do milionów komputerów i odtwarzaczy MP3. Oferta podcastów dostępnych w internecie rośnie w błyskawicznym tempie. W całej Europie publikowane są tysiące podcastów dotyczących różnorodnych tematów i wyspecjalizowanych dziedzin, które tworzone są przez różnych autorów i skierowane do wielu grup odbiorców. Inicjatywa European Podcast Award to projekt europejski wspierający europejskie idee i różnorodność kulturową. Inicjatywa EPA została zapoczątkowana w roku 2007 w Hamburgu. Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów. Link znajdziecie na stronie podcast.pl No i cóż Łukasz, nie wiem czy masz coś jeszcze do dodania, jeśli tak to bardzo proszę. Chyba nie, myślę, że wszystko zostało powiedziane. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać. A ja zapraszam Was do korzystania z pozostałych również podcastów na podcast.pl. Znajdziecie je, tak jak już mówiłem, w liście rozwijalnej na głównej stronie podcast.pl. Po prawej stronie jest odtwarzacz. Tam klikniecie taki przycisk rozwijalnej listy w dół. Szczególnie kolejny podcast, który znajdzie się pod tym podcastem, którego teraz słuchacie, jest warty, do, warty przesłuchania. Przynajmniej dopóki nie będzie nowego layoutu, to możecie tam zobaczyć, posłuchać po prostu dokładnej instrukcji jak korzystać z podcast.pl i do czego ta strona służy. Jeszcze jest jedna strona, podcasting.pl, która przechodzi teraz zmiany. Zajmował się nią przez jakiś czas Przemek, ale Przemek wycofał się z zarządzania tą stroną. No i teraz techniczne troszkę jest... Musimy ją po prostu z powrotem przystosować do tego, żeby działała, żeby, żeby funkcjonowała. Jest tam sporo materiałów, których warto posłuchać również na temat podcastingu. Jeśli ktoś chce zajmować się tworzeniem podcastów, to tam znajdzie odpowiedzi na sporo pytań, które pojawiają się na początku takiej działalności. I cóż Łukasz, ja już ze swej strony to wszystko, z mojej strony żegnam was serdecznie do kolejnego podcastu. Te podcasty, którego teraz słuchacie, wydawane są tak okazjonalnie, także no, dzisiaj z okazji pięciolecia polskiego podcastingu życzymy wszystkim dużo radości stworzenia podcastów, dużo satysfakcji ze słuchania podcastów. No i przynajmniej jeszcze kolejnych pięciu lat w zdrowiu i w dobrej formie. No właśnie, mimo że dzieli nas ocean, to będziemy tutaj blisko ze sobą współpracować i będziemy nadal rozwijać te strony. Może nie są one tak szybko rozwijane, jakbyście tego chcieli, jakbyście tego oczekiwali, ale rozwijają się tak szybko jak polski podcasting. Także zapraszam i żegnam was wszystkich. Do usłyszenia.